Myślę, że wszyscy możemy powiedzieć amen na to, co słyszeliśmy. I moje słowa tutaj nie są żadną polemiką z tym, co słyszeliśmy. Natomiast będą pewnie troszkę innym spojrzeniem na to, co Pan Jezus tutaj powiedział. Kiedy ten człowiek zadał pytanie, jak już tutaj zauważyliśmy, zadał je wystawiając Jezusa na próbę. I, I to sugeruje mi, że ten człowiek oczekiwał jakiejś takiej odpowiedzi, która pozwoliłaby mu rzucić jakieś oskarżenie na Jezusa. Że Jezus powie coś, co jakby co w coś się uwikła, co w jakiś sposób pozwoli mu powiedzieć, aaa, ale przecież zakon mówi, tak... A przecież tak jest przecież napisane, bo on przecież uczony w Piśmie, a ten Jezus tam w żadnych szkołach nie był. Nie, on nie jest taki jak, jak my, taki mądry szkolony. I przyszedł z takim zamiarem złapania go na czymś. I dlatego zadaję to pytanie, myśląc po żydowsku, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego. To jest, to jest jego, jego myślenie. Gdyż zakon mówi. Tutaj masz to, co masz czynić. I zakon mówi, czym to, a będziesz żył. Tak mówi mówił zakon. Taka jest zasada zakonów. Bóg mówi, tutaj są wszystkie moje prawa i jeśli ktoś je wypełni, mówi, będzie żył. I Pan Jezus dokładnie tak odpowiada. On pyta, co mam czynić, aby być zbawiony. I Jezus mówi, jeśli chcesz być zbawiony przez to, co czynisz, to to czyni. Kochaj Boga i kochaj bliźniego. Na tym się opiera cały zakon i prorocja. To jest esencja zakona. I jeśli jesteś w stanie kochać Boga z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, z całej swojej myśli, jeśli jesteś w stanie kochać drugiego człowieka tak jak kochasz siebie, jeśli to będziesz czynił, to będziesz żył. I z jednej strony to przykazanie miłości, wiemy, trwa Pan Jezus wzywa nas do miłości i się o tym słyszeliśmy i na to wszyscy musimy powiedzieć Amen mamy kochać Boga i mamy kochać innych ludzi natomiast pytanie, które chcę zadać i które myślę tutaj z, tego, z tej historii przebija to jest właśnie to pytanie czy możemy żyć? Czy ktokolwiek z nas kocha Boga, tak jak powinien kochać i kocha bliźniego, tak jak powinien kochać? Czy możemy dostąpić żywota wiecznego, będąc posłuszni tym przykazaniu? Może ktoś z Was powie, że tak. Tak ja kocham tak Boga, z całego serca i z całej duszy i wszystkich wokół jak siebie samego mogę tylko po prostu pochylić swojego czoła przed Tobą i powiedzieć mistrzu ucz mnie jak mam żyć ale ja osobiście wiem, że z mojego doświadczenia i z mojego starania się, miłowania Boga i bliźniego wiem, że moja miłość nie jest doskonała ani do Boga ani do bliźnich. Że niejednokrotnie patrząc na moje decyzje i patrząc na jakieś sytuacje, z przykrością muszę przyznać, że bardziej mi miłowałem siebie niż drugiego człowieka. Że niejednokrotnie zapominałem o Bogu. I kierowałem się własnym jakimś egoizmem i własnym jakimś z tymi chęciami i wyobrażeniami tego, co jest dla mnie dobre. I ja stojąc przed tym pytaniem wiem, że nie mogę dostąpić żywota wiecznego w ten sposób, że już jestem zdyskwalifikowany. Że jeśli, jeśli miałbym polegać na tym, jak kocham Boga, jak kocham bliźnik, to ja jestem zdyskwalifikowany że wy, ktoś, niektórzy z was może nie jesteście, może czujecie się, że nie jesteście ale ja jestem zdyskwalifikowany. i wiem, że kiedy stanę przed Bogiem to nie będę mógł tam pokazać jak bardzo go kochałem i jak bardzo kochałem innych ludzi mam nadzieję, że będę miał coś do pokazania w tej, w tej kwestii mam nadzieję, że coraz lepiej kocham Boga i coraz bardziej kocham ludzi Mam nadzieję, że moje życie idzie w tym kierunku i wierzę, że powinno iść w tym kierunku. Ale to nie jest moją podstawą na życie wieczne. Dlatego obstaję przy tym, co powiedziałem na początku, kiedy ja tego dał to pytanie. Nie dlatego, że polemizuję, tak jak mówię. Mówię amen na to, co On powiedział ale w kwestii mojego usprawiedliwienia, w kwestii mojego zbawienia. Wiem, że to, co tutaj, o czym tu jest mowa, to raczej ma być owocem mojego zbawienia i dowodem mojego zbawienia, niż podstawą mojego zbawienia i źródłem mojego zbawienia. Bo tak jak mówię, ja już przestąpiłem to przykazanie. Ja już jestem winny. I na tej podstawie nie mogę być usprawiedliwiony. Pan Jezus, odpowiadając na Jego pytanie, odpowiada pytanie. Mówi, co napisano w zakonie. A więc Pan Jezus tutaj swoją odpowiedź, którą Jemu daje, opiera na zakonie. Czyli na prawie Starego Testamentu. Apostoł Paweł, który również był uczniem Pana Jezusa i który go wiernie chciał naśladować i również był zakonoznawcą, w jednym ze swoich listów stwierdza... Na podstawie zakonu Co tam dalej jest napisane? Pamiętacie? Na podstawie zakonu Nie będzie Usprawiedliwiony Żaden człowiek tak? I apostoł Paweł nie kłóci się Również tutaj z Panem Jezusem Apostoł Paweł też wie, że na te słowa mówi Amen A jednak W liście do Rzymian Takie pada jego stwierdzenie na podstawie uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Więc jeśli wcześniej powiedziałem, że niektórzy z Was może jesteście w stanie wypełnić to przekadanie, powiedziałem to ironicznie, zakładając, że nie macie o sobie takiego mniemania. Jeśli ktoś ma, obawiam się, że jest w wielkim błędzie. Dlatego, że Apostoł Paweł napisał, że na podstawie zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Jeśli ktoś twierdzi, a tacy ludzie są, spotkałem się z takimi ludźmi, że oni po prostu mogą śmiało stanąć przed Bogiem na podstawie tego, jak dobrze żyją. Że oni nikogo nie zabili i nie kradną i że są takimi porządnymi obywatelami, że Pan Bóg nie ma nic, nie może niczego im zarzucić to myślę, że są po prostu ślepi na swoje zło i na swoje egoistyczne zakłamane serce Słowo Boże wydaje wyrok potępienia na wszystkich nas i na naszą miłość wszelka nasza cnota, wszelkie nasze starania, wszelka nasza miłość do Boga są skażone naszym egoizmem, naszym nieprawością. i dlatego z tego względu, chociaż Bóg nas wzywa do miłości, Bóg wie, żeśmy zdolni do tego. Gdybyśmy byli w stanie być zbawieni, kochając Boga i kochając bliźniego, i bylibyśmy w stanie własnymi uczynkami, tak tutaj, bylibyśmy w stanie tak czynić, jak tu jest napisane, Pan Jezus nie musiałby przychodzić i nie musiałby umierać na krzyżu. prosto. Wtedy byśmy kochali Boga, kochalibyśmy, byśmy, bylibyśmy bliźniego i byśmy byli zbawieni. Prosta. Taka jest prosta droga zakona. Ale ludzie, próbując to robić, próbując pełnić zakon, przekonali się, że wcześniej czy później wychodzi ich egoizm. Wcześniej czy później wychodzi z nich to zło, które po prostu w ich sercach mieszka. I jakkolwiek by się nie starali, jakkolwiek by nie próbowali, to wcześniej czy później się potykają a ile razy trzeba się potknąć ile razy trzeba się zabrudzić ile razy trzeba się skalać nieprawością żeby stać się niezdolnym żeby wejść do Królestwa Bożego wystarczy raz tak. dlatego, że Bóg jest doskonały On ani razu się nie potknął On ani razu niczym się nie skalał w Nim nie ma żadnej żadnej nieprawości On jest czystą dobrocią On jest doskonale święty w nim nie ma żadnego zakłamania w nim nie ma żadnego zła jeśli człowiek chce z nim przebywać to musi być tak czysty jak on jest czysty ten sam Bóg mówi świętymi bądźcie tak jak ja jestem święty". więc to również jest jego wyzwanie i ktoś temu może sprostać Któż jest tak święty jak on Któż tak kocha jak on Któż jest tak doskonały w miłości jak on jest doskonały w miłości czy możemy mu zaprezentować naszą niedoskonałą miłość? I Panie, no starałem się na jak mogłem. Zobacz, no, chyba nie wzgardzisz tym. A Bóg patrzy na Twoją i na moją miłość, na Twoje i moje staranie i mówi, wszystkie Twoje cnoty, wszystkie Twoje starania, wszystkie Twoje dobre uczynki są drudne. Są jak szata spróbowiana. Jesteśmy nieczyści, nieprawi. I dlatego choćbyśmy nie wiadomo, jak się starali, a powinniśmy się starać, w ten sposób nie możemy być spalni. Natomiast Bóg w Jezusie Chrystusie, okazując nam swoją miłość, tak jak słyszeliśmy, dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby ten szedł na krzyż i w mojej w miejsce cierpiał. Za mój egoizm, za Twój egoizm, za, za moje i Twoje grzechy, za te wszystkie właśnie sytuacje, w których zamiast kochać Boga i kochać bliźniego, bardziej kochaliśmy siebie, bo to jest istotą grzechu. To jest, to jest podstawa naszego grzechu. Że wybieramy swoją wolę, a nie w Bożą wolę. Że bardziej kochamy siebie niż drugiego człowieka, dlatego jesteśmy gotowi innych skrzydzić, albo zlekceważyć, albo pominąć, albo tak jak ten Lewita czy ten Kapłan, pominąć drugiego człowieka w jego potrzebie. Bo nasze sprawy są dla nas ważniejsze. I żeby Bóg, i żebyśmy my mogli być z tego uratowani, Bóg dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby tą całą naszą nieprawość, to zło wziąć na siebie i oczyścić nas naszego grzechu. Ale więcej, nie tylko nam przebaczyć te wszystkie nasze przewinienia, nie tylko nas oczyścić z tego brudu, którym już się skalaliśmy, ale aby dać nam nowe życie i abyśmy teraz oczyszczeni z grzechów mający czyste sumienie dzięki tej ofiarze Pana Jezusa Chrystusa nowe życie prowadzili i teraz to przykazanie miłości nabiera zupełnie nowego koloru ono nie przestaje nas obowiązywać więcej, obowiązuje nas jeszcze bardziej czytamy, że tak jak On nas umiłował tak samo my siebie wzajemnie miłować Teraz, jeśliśmy oczyszczeni z grzechów, teraz, jeśli przebaczone nam jest to, żeśmy nie kochali doskonale Boga i nie kochali bliźniego, teraz nie możemy po prostu pozostać sobie i powiedzieć, o, no to, skoro to nie jest z miłości do Boga, skoro to nie jest z miłości do bliźniego, no to teraz mogę sobie żyć egoistycznie, mogę sobie żyć jak chcę, a przecież to nie jest zakonu, to nie na podstawie prawa, no to to z łaski, więc teraz nieważne, jak żyję. O nie, nie, nie, nie. nie. Apostoł Paweł mówi, czy w takim razie zakon usuwany? Czy w takim razie zakon unieważniany? Mówi, o nie, wręcz przeciwnie, co? Mówi, zakon utwierdzany. No? Tak pisze w tym liście dożywiany, gdzie mówi, że z zakonu nikt nie będzie usprawiedliony, a za chwilę pisze, że zakon utwierdzany. Dlatego, że te przykazania i wymagania zakonu są słuszne i są dobre i są sprawiedliwe. To my jesteśmy niegodni, to my jesteśmy niesprawiedliwi. I ten zakon pokazuje nam właśnie to, że nie jesteśmy w stanie tak żyć, jak Bóg chce. Ale kiedy doświadczymy tego przebaczenia, kiedy doświadczymy tego oczyszczenia z tej naszej niegodziwości i nieprawości, to Bóg chce, żebyśmy zakon wypełnili. To Bóg chce, żebyśmy miłowali Boga bliźniego z całego serca z całego. Dlatego tak wiele w Nowym Testamencie też o tym czytamy. Że mamy to czynić. Tyle, że już teraz z nowymi sercami. Tyle, że teraz już z łaską i z mocą Ducha Świętego, który nas ku temu przysposał. Jak apostoł Paweł pisze, mamy rozłaną w sercach miłość Bożą przez Ducha Bożego. Jednym z owoców obecności Ducha w nas jest Miłość. Jeśli prawdziwie nawracamy się, jeśli prawdziwie wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, jeśli prawdziwie pokutujemy z naszej grzeszności i z naszego egoizmu i z naszego samolubstwa i prawdziwie przychodzimy do Boga, prosząc Go o miłosierdzie, prosząc Go o łaskę, prosząc Go o przemianę, to Jezus nie tylko nas oczyszcza, ale również nas uwalnia. Bo jego dzieło idzie dalej, niż tylko przebaczenie nam naszych nieprawości ale czytamy też, że nas przemienia, oczyszcza nas w ten sposób, że nas uświęca czyni nas do siebie podobnym i uczy nas kochać tak jak on kochał i tak naprawdę tylko wtedy możemy wypełniać to przykazanie wiecie, że faryzeusze i uczeni w piśmie celowali w dobrych uczynkach na pokaz Pan Jezus mówi, jak dają jałmużnę, to tak, że wszyscy wokół wiedzą. Oni dawali jałmużnę. Oni robili różne dobre rzeczy. Ale to wszystko i tak było skalane. było nie do przyjęcia przez Boga. Ludzie opodziwiali to. W oczach ludzi. Oni wyglądali na sprawiedliwych, ale nie w oczach Boga. Tylko kiedy moje i Twoje serce jest oczyszczone z łaski. Przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa tylko wtedy możemy stać w właściwym miejscu przed Bogiem i tylko wtedy możemy iść za Bogiem drogą, która mu się podoba tylko wtedy możemy prawdziwie miłować I jest to miłość, która powinna rozwijać się w naszym życiu która, która jest, jak Paweł pisze w innym miejscu, jest spójnią doskonałości naszego chrześcijańskiego życia bez miłości, jak słyszeliśmy jesteśmy niczym. ale z tą miłością Bożą ona wszystko spaja w naszym życiu doskonałe dzieło. Miłe Boga. I to jest tylko możliwe przez to, co Jezus dla nas uczynił. Dlatego istotne jest też, abyśmy usłyszawszy dzisiaj to wezwanie do miłości, na które mówimy Amen, widzieli też, że nie wykrzesamy tej miłości z siebie samych. Że to nie jest tak, że teraz mamy zakasać rękawy i bardziej kochać, ale raczej Doświadczywszy Bożej miłości i wpatrując się w Bożą miłość, czerpać z tego źródła miłości, którym jest sam Bóg, trwać w nim. Pan Jezus mówi: Trwajcie we mnie, a wtedy co? Będziecie pełni owoców. Wtedy będziecie mogli wydawać owoc. Jeśli w nim trwamy, jeśli w nim społeczność mamy, jeśli Jego szukamy i jesteśmy świadomi naszej słabości, naszej niemożności, by kochać, ale wiemy, że On jest w stanie kochać przez nas. On jest w stanie zmienić nasz egoizm. On jest w stanie zmienić nasze serca i pozwolić nam prawdziwie kochać. Jeśli do Niego lgniemy, Jego się trzymamy, to On jest w stanie też tą miłość w nas przelewać przez nasze życie. To jest myślę istotą chrześcijaństwa. Doświadczać Bożej miłości i być kanałami tej miłości. Miłować innych dzięki tej miłości, którą On nam okazał i którą w nas On inwestuje. Dlatego też myślę, że konieczne jest, abyśmy nieustannie wracali do tego miejsca, gdzie on pokazał nam swoją miłość dając swojego Syna. Abyśmy rozpamiętywali Jego śmierć za nas i to, w jaki sposób On nas umiłował. W jaki sposób On zaparł się samego siebie, wybarł się samego siebie, czytamy. To jest miłość. Że On właśnie położył życie za nas. Zrezygnował swojej niebiańskiej chwały wiecznej radości, szczęścia tej całej doskonałości w której żył zawsze I stał się równym nam stał się jednym z nas I tak wiele wycierpiał sprawiedliwy od niesprawiedliwych aby nas ratować i zmienić nasze życie i za to chcemy mu dziękować łamiąc ten chleb, bijąc tego kielicha wspominając jego śmierć i chcemy modlić się i prosić go, aby nie był to pusty religijny akt, ale żebyśmy też biorąc tego chleba i pijąc tego kielicha doświadczali przemiany. Żeby też w ten sposób Bóg używał tego, aby nas zmieniać. Zachęcam do modlitwy jeszcze. Pochylmy nasze głowy. Teraz chcemy podziękować Tobie za ogrom Twojej miłości i łaski wobec nas, grzeszników. Niegodnych brać z tego chleba i pić z tego kielicha na podstawie naszej własnej sprawiedliwości, na podstawie naszej własnej miłości, na podstawie naszych uczynków. Niegodni jesteśmy, Panie, by do Ciebie się zbliżać i z Tobą mieć społeczność, w oparciu o naszą własną sprawiedliwość, To jest ona skalana naszą nieprawością i naszymi wieloma złymi uczynkami, naszymi zaniedbaniami i brakami. Dziękujemy Tobie za to, że nie zostawiłeś nas w tym stanie skalania, w tym stanie potępienia, w tym stanie nieprawości, nieczystości, niemożności jakiejkolwiek przemiany ale przez swój święty zakon pokazałeś nam nasze zło przez swój święty zakon dowiodłeś nam naszych nieprawości dziękujemy Ci za to dziękujemy za Twój zakon który pokazuje nam jacy jesteśmy jak bardzo brak nam chwały Bożej, że potrzebujemy ratunku potrzebujemy spawienia z zewnątrz, gdyż nie ma w nas źródła ratunku. Dziękujemy Panie, że przyszedłeś, i wziąłeś na siebie nasze grzechy, nasze nieprawości. Wziąłeś na siebie całe to nasze zło. Tam na krzyżu Golgoty rozprawiłeś się z naszą nieprawością. Tam... Panie, czytamy, wymazałeś ten obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze wszystkimi swoimi wymaganiami. To wszystko, co zakon mówi, że powinniśmy byli czynić, a nie czyniliśmy. Dziękujemy, że tam zostało zmazane Twoją męką, Twoją śmiercią, Twoją krwią. Dzięki Ci. Otwórz nasze oczy, Panie. Szerzej. Daj nam widzieć więcej z tego, co dla nas uczyniłeś. Daj nam zrozumieć błędy Twojej miłości i wartość Twojej doskonałej ofiary. Daj Pani, byśmy byli przemienieni, wpatrując się w Twoją wielką miłość dla nas. Wykonuj w nas z każdego dnia to dzieło przemiany i oczyszczenia byśmy coraz bardziej byli do Ciebie podobni i umieli kochać jak Ty ich kochasz nie samoludnie nie egoistycznie ale doskonałą, czystą miłością ją w nasze serca przez Twego Ducha w Tobie chcemy trwać Pani z Ciebie czerpać bo w nas samych wiemy, że nie ma tej miłości Ty nam jej udziel, To Ty zlewaj na tą miłość, na nas prosimy. Kiedy Ciebie szukamy, kiedy do Ciebie lgniemy, że żeśmy sławi. Bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Dziękujemy, drogi Panie, że pozostawiłeś nam tę pamiątkę Twojego cierpienia, Twojej męki, która jest dowodem Twojej wielkiej miłości. Dziękujemy Tobie. Na Twoją pamiątkę łaniemy ten chleb prosimy, Panie, byś pomógł każdemu z nas utożsamiać się z Tobą i to utożsamienie niech nie będzie tylko chwilowe jakieś Płytkie, ale pomóż nam prawdziwie ukryć się w Tobie, Panie mieszkać w Tobie z Ciebie czerpać tą siłę życia siłę miłości w Tobie trwać, drogi Panie Być jednostopie. Dziękujemy za ten kielich wina, który przypomina nam Twojej doskonałej, czystej, świętej krwi przelanej za nasze grzechy. Panie, dziękuję, że dzisiaj żaden z nas nie musi wyjść z tego miejsca obciążony grzechem. Obciążony jakąkolwiek nieprawością. Ale ufając Twojej miłości, ufając Twojej dobroci, Twojej łasce możemy przyjść do Ciebie z wyznaniem naszych grzechów. Z wyznaniem naszych win. I znaleźć u Ciebie łaskę, przebaczenia, oczyszczenia, uświęcenia. Dzięki Proszę Panie o tych z nas, którzy czują się obciążeni grzechem, którzy czują ten dystans i mają świadomość swojej słabości, swoich zaniedbań, swoich błędów i braków, Panie, daj tę łaskę, by przyjść do Ciebie z wyznaniem swych grzechów. Daj tę łaskę, by zaufać Twojej miłości i miłosierdziu nad nimi. Daj tę łaskę, pokuty i wyznania grzechów. I odmyj oczyść. I daj radość Panie z przebaczenia grzechów. Jakaż to radość? że nasze przewinienie, nasze występki są zmazane. I żeśmy czyści i sprawiedliwi dzięki Twojej zasługom, dzięki Twojej doskonałej ofierze. Prosimy ten kielich, dotykaj naszych serc, Panie, teraz, kiedy będziemy wspominali tę śmierć, biorąc tego chleba, pijąc tego kielicha, przemawiaj do nas w mocy Twojej, przemienij nas, prosimy. dzięki Ci, że zmartwychwstałeś. Dzisiaj żyjesz. Wstawiasz się nieustannie za nami. Twoje orędownictwo jest skuteczne. Dzięki Ci. Dzięki Ci.